Cieszę się, że możemy się spotkać znowu, bo to też jest tak, że może i kiedyś się ten czas, wiecie, skończy, w sensie, że możemy z taką łatwością się zgromadzać. Może przyjdą mi trudności, a nawet ja osobiście myślę, że przyjdą. Więc jestem wdzięczny Bogu, że możemy tu być razem, i poszukać tego, co dzisiaj do nas mówi przez swoje słowo. Pan Jezus, gdy zszedł z pustyni i zwyciężył w tym kuszeniu, zszedł i zaczął głosić. Ewangelie mówią, że mówił on to w ten sposób, że przybliżyło się Królestwo Boże. Wierzcie Ewangelii i pokutujcie, upamiętajcie się. Ja parafrazuję teraz. Generalnie upamiętajcie się, pokutujcie, odwróćcie się z tej drogi, którą żeście szli i wierzcie Ewangelii. I chciałem dzisiaj przeczytać parę wersetów z listu do hebrajczyków, głównie z 11 rozdziału. Waś, właśnie o y, tej kwestii wiary. Czym jest wiara? Oczywiście tego tematu w ogóle tutaj nie wyczerpię, a tylko go dotknę tak, jak w ogóle to rozumiem. Na dzień dzisiejszy moje zrozumienie jest ograniczone, ale to, co widzę, to, co mnie tutaj zachęca, chcę się tym właśnie z Wami też tutaj podzielić i y, i zobaczyć, co Słowo Boże mówi na temat wiary, jakie składa świadectwo. Ten jedenasty rozdział y, mówi się o tym, że to są ci bo o bohaterach wiary. Chociaż tak y, myślę, że właściwie by, właściwie by było powiedzieć, że to byli ci, którzy y, y, y, przez wiarę złożyli świadectwo, czyli byli, mają, mają świadectwo, posiadacze świadectwa. I tutaj o tych świadectwach czytamy. To może zacznę od końcówki dziesiątego rozdziału. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary, a jeśli się cofnie moja dusza, nie będzie miała w nim upodobania. Jeśli się cofnie z tej wiary, tak jak rozumiem. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zgubie, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Wiara jest istotą tego, w czym pokładamy nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy. Wiara jest istotą, inaczej wiara jest fundamentem tego, w czym pokładamy nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy. Przez nią przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. I tutaj mamy właśnie tych, którzy otrzymali to chlubne świadectwo. I teraz będę tutaj trochę skakał przez te wersety. Pójdę do wersetu siódmego. Przez wiarę Noe został ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano. Przejęty czcią zbudował Arkę dla ocalenia swojego domu. Przez nią wydał wyrok na świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez nią wydał wyrok na świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Są to słowa godne głębszego rozważenia, do czego zachęcam, ale Noe przez wiarę był uczestnikiem no, wielkich rzeczy. Werset ósmy. Przez wiarę Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby pójść do miejsca, które miał obejmować w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Tutaj mamy ten element, że przez wiarę przyjął Abraham coś, czego yy, nie wiedział, dokąd idzie. Nie wiedział do końca, co go czeka. Ale przez wiarę jakby dał tutaj nam przykład, żeby, no, że, y, że, że można. Zresztą w dalszych słowach y, y, też to zobaczymy, że wierzymy w coś, co, czego no, nie do końca widzimy, nawet gdy jest mowa o samym Chrystusie. Werset jedenasty. Przez wiarę też także sama Sara otrzymała moc poczęcia i urodziła mimo podeszłego wieku, skoro uznała za godnego zaufania tego, który to obiecał. Mamy tutaj ten element, że Sara przez wiarę znowu weszła w jakąś rzeczywistość, bo uznała za godnego tego, który to obiecał. No to jest bardzo, wiecie, taka myślę ważna kwestia i dla nas, abyśmy uznawali za godnego tego, który nam różne rzeczy obie, obiecuje. Gdy idziemy do obietnic Bożych, gdy rozważamy w ogóle właśnie tą prawdę Ewangelii, w którą mamy wierzyć, no to rozumiem, że uznajemy za godnego tego, który to obiecał i za godnego i za takiego, który może to uczynić. No tutaj niewątpliwie jest potrzebne to poruszenie Boże, to objawienie Boże. Sara je. No, otrzymała, ona uznała za godnego, weszła w to. Przeskoczę do 17. Przez wiarę Abraham, gdy był poddany próbie, przynosił na ofiarę Izaaka i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano w Izaaku nazwano będzie twoje potomstwo, licząc, że Bóg jest mocny wzbudzać i zmartwych, skąd go też po skąd go też na podobieństwo zmartwychwstania otrzymał. Widzimy tutaj próbę. Przez wiarę Abraham, gdy był poddany próbie, przynosił na ofiarę Izaaka, ofiarował jednorodzonego. Abraham był poddany próbie. Myślę, że nikt, nie ma pomiędzy nami nikogo, w ogóle, jeżeli chodzi o Chrześcijan, dzieci bożych, tych, którzy idą, chcą iść za Chrystusem tą drogą. Nie ma takich, którzy nie są próbie poddawani. Wszyscy mamy próby. Są to próby różne, natomiast mamy próby. I Słowo nas poucza, aby tą próbę przechodzić z wiarą. No nie, nawet chyba nie ma możliwości inaczej tej próby przejść. I mamy za przykład Abrahama, który też jest nazywany przyjacielem Boga. Dwudziesty drugi werset. Przez wiarę Józef, gdy umierał, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie dotyczące swoich kości. Bardzo... Też taka historia, którą bardzo ja osobiście lubię. Józef ubierał i był pewny tego, co się stanie był do tych synów, słuchajcie, Bóg was nawiedzi wyprowadzi was stąd, no pamiętajcie moje kości macie zabrać no, on także no, widział to, co on po prostu widział to oczami wiary on był pewny, że tak będzie bo tak Bóg powiedział jego prapradziadowi, pradziadowi, pradziadowi dziadowi ojcu Abraham, Izaak Jakub, Józef tak? który mówi nawiedzi was Bóg nic na to nie wskazywało w tamtej chwili. On mówił, nawiedzi was Bóg, wtedy weźcie moje kości. Od 24, cztery wersety. Przez wiarę Mojżesz, gdy stał się dorosłym, nie zgodził się być nazywanym synem córki Faraona, wybierając dla siebie raczej cierpienie z ludem Bożym, niż by mieć chwilową przyjemność z grzechu. Uznając hańbę pomazańca, za większe bogactwo niż skarby Egiptu, patrzył bowiem na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, by wytrwał w tym, co niewidzialne, tak jakby to widział. Znowu mamy coś niewidzialnego, tak jakby to widział. E, Mojżesz. Patrzył bowiem na zapłatę. Patrzył bowiem, wiecie, oczami wiary, tam dalej. Czasem się, jak rozważamy o wierze, mówimy o wierze, rozmawiamy z kimś między sobą, padają takie stwierdzenia. A wiara, słuchaj, wiara to mało, bo jakby to tylko wiara była, to byś położył się na kanapie, wierząc i byś czekał na to, co ma nadejść. No to czytamy o Mojżeszu. Czytamy o tym właśnie teraz, co Słowo Boże mówi na temat tej wiary, do czego prowadzi wiara. No nie czytamy nigdzie, że kogoś wiara doprowadziła do tego, że usiadł i czekał i nic nie robił, leżał na kanapie Mojżesz. Nie, zrezygnował z tego, aby być tym dziedzicem tym w świecie, tym synem córki Faraona. Wybierał, wybrał raczej cierpienie z ludem Bożym, niż by mieć chwilową przyjemność z grzechu. Uznał hańbę pomazańca za większą niż bogactwo i skarby Egiptu. Ale wiemy czemu, patrzył bowiem na zapłatę. Przecież on jeszcze jej nie, wiecie, nie... On ją widział oczami wiary. On rozumiał, że jest tam coś, no coś, co się ze światem w ogóle manijak Skarby Egiptu, no to w tamtych czasach, to nie wiem, czy można było coś... Aż taki dobry z historii nie jestem, ale nie... No Uch. chyba tam była ta, wiecie, ta kwintesencja tego, tego bogactwa, tego, tego, co świat mógł zaproponować. Faraon uznał to, przepraszam, Mojżesz uznał to za, za niegodne, bo widział zapłatę. Obyśmy i my, my, słuchajcie, widzieli właśnie zapłatę, to, do czego dążymy. To do tego się właśnie pobudzamy, po to, żeby wierzę wierze w to wszystko zwyciężać, żeby wchodzić w próby i przechodzić je zwycięsko, żeby zwyciężać z grzechem, żeby zwyciężać samym sobą, z pokuszeniami, z tym wszystkim, z czym oni zwyciężali, ale mając cały czas, wiecie, w sercu, w to, co przed nami, czyli wiarę w to, co, co jest nam obiecane w Bogu. Pan Jezus mówił odwróćcie się, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Tak, prawdziwie te obietnice Boże, one są dla ludzi wierzących. To też sobie zawsze powtarzamy i gdy mówimy o tym, Mówimy, słuchaj, obietnica jest dla ciebie w Słowie Bożym, jeśli uwierzysz. To nie są obietnice dla niewierzących. I dlatego myślę, że to poselstwo o tym, aby pokutować, odwrócić się od, tego, od tej drogi, na której jakby człowiek idzie w sposób naturalny, ten stary Adam, tak jak idzie, musi się z niej odwrócić, no bo tam, tam nie ma tych obietnic, tam nie ma tego zwycięstwa, tam nie ma zbawienia dlatego jest to bardzo ze sobą powiązane. A dzisiaj chciałem zachęcić siebie i was do wiary. Po prostu do wiary. Przyglądając się, jak ta wiara wyglądała w wykonaniu tutaj tych braci. Adaś zawsze mówi, o, jak rozmawiamy, zawsze chcesz szukać tego praktycznego przejawu w nauce Słowa Bożego. I tutaj widzimy, ja to widzę. Widzę tutaj praktykę, czym wiara jest. Że nie jest tylko jakimś wyznaniem, ale jest też no właśnie czymś więcej. Całym życiem podporządkowanym temu. Czytamy tutaj też dalej, że od 32. Tu pisze autor listu. I co jeszcze miałbym powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, także o Samsonie, o Jeftem, o Dawidzie, jak i o Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic. Zamknęli paszczelwom, ugasili moc ognia, uszli ostrza miecza, umacniani powstawali z niemocy, byli mężni na wojnie, zmusili obce wojska do odwrotu. 37. Byli ukamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, umierając, mordowani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, znosząc niedostatek uciski krzywdę. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, i jaskiniach i po rozpadlinach ziemi. To byli też ci bohaterowie wiary, ci, którzy mieli wiarę i czytamy o nich świadectwo, mają świadectwo. A ci wszyscy, mimo że przez wiarę zostali poświadczeni, w moim tutaj przekładzie jest, ale że mają to świadectwo wiary. Ci wszyscy nie odebrali spełnienia obietnicy. Bóg bowiem odnośnie nas przewidział coś lepszego, aby oni bez nas nie zostali doprowadzeni do doskonałości. No tak jak ja to rozumiem, jest tu mowa o tym, co ma nadejść, czyli o, znaczy to w naszej rzeczywistości to nadeszło, czyli właśnie Chrystus i Ewangelia. Początek dwunastego rozdziału. Dlatego i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas mocno oplata z wytrwałością biegnijmy w wyznaczonym nam boju, patrząc uważnie, patrząc uważnie na Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary, który w miejsce leżącej przed Nim radości wycierpiał krzyż, znosząc Jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Tak, kochani, więc te wszystkie rzeczy są dla wierzącego. Oddajmy Bogu cześć. Dziękujmy mu. Zachęcajmy się tym słowem. Wzmacniajmy nasze, wiecie, naszą wiarę poprzez zachętę. Rozmyślajmy o tym, co przed nami, o tym, co w niebie. Słowo Boże też mówi o tym w wielu miejscach. Byśmy rozmyślali o tym, co w niebie, to wszystko jest jakby dla nas Bóg rozpoczął to w nas dzieło On jest początkiem tej naszej wiary jest też końcem w Chrystusie Jezusie, mamy to objawione i myślę, że naprawdę mamy się z czego radować dzisiaj, dziękować Bogu więc yy, podziękujmy będziemy się modlić? będziemy się modlić, to modlmy się Dzięki Ojcze nasz, że tak jak Łukasz tutaj nasz brat wyrażał wdzięczność, że możemy zgromadzić się bez przeszkód. Tak Jest to rzeczywiście przywilej i możliwość, który, których wielu ludzi, naszych braci, sióstr na świecie nie mają, muszą się jakoś ukrywać przed władzami, przed wrogami. Dziękujemy za tą wolność, którą mamy i żebyśmy dobrze wykorzystywali. I też Ojcze modlę się, żeby to, co było powiedziane o tej wierze, żebyśmy nazywając się wierzącymi ludźmi, rzeczywiście nimi byli każdego dnia w naszych działaniach, w naszym myśleniu, w naszych postawach, w naszych wyborach. Proszę o każdego z nas, żebyśmy mogli prawdziwie żyć jak wierzący ludzie w wierze. Panie za to, że zbawiłeś mnie że Panie, sprawiedliwiłeś Panie, zawsze chcę dziękować Ci za to Panie, pamiętać o tym, chcę Ci też dziękować za Panie wszystkie obietnice, które składasz Twojemu ludowi Panie, za to, że przyszedłeś Panie na ten świat, Panie po to co Twoje, że objawiasz Twoją prawdę Panie, jak zacząłeś dwa tysiące lat temu, Panie, ta, ta sama Ewangelia i dzisiaj Panie dociera do serc ludzkich. Dziękuję Ci za to, Panie i proszę Cię, aby to zawsze było, Panie, pierwszy rok mojego życia. Panie i też e, pozwól jeszcze bardziej rozkochać się w Twoim Słowie, Panie, w Twojej Ewangelii, Panie, w Tobie samym, w Twojej drodze, Panie, którą wytyczyłeś dla dzieci Twoich, Panie. Pobudzaj nas, Panie, pociągaj ucz tych dróg, Panie, aby się Tobie podobać. Amen. Amen. Amen. Amen. <śmiech> Który Amen. Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, są w, w nas, Pani, powołał do tego, abyśmy chodzili właśnie życiem wiary. choć Ci nie widzimy, to wiemy, że jesteś pośród nas i że przechadzasz się pomiędzy nami, Pani, aby napełniać nas słowem Twoim świętym, abyśmy w radości Twojej i w nadziei Twojej Pani, postępowali. Dlatego było zawsze zgromadzenie i nas Uwielbiony Amen. Amen. Amen. Ojcze dziękujemy Ci za to jest słowo, które jest dla nas takim pochodnym, naszym życiu. No, ale też które nas zachęca do tego. Jak jest napisane, abyśmy się nie zniechęcali w naszych pomysłach, abyśmy patrzyli na tego, który. E, w tym czasie, kiedy tu był, czyli Jezusa Chrystusa, który był wśród licznych bieżących to, co Go to się nie zniechęcał, ale wypełniał wolę Ojca, abyśmy też na Niego patrzeli i też się nie zniechęcali naszych umysłów, które rzeczy nas Nawet tak w takim życiu codziennym, abyśmy zachowywali wiarę, w proces też samych na te obietnice. że czasami nie widzimy tego lepszego oczyma swoimi, ale to też było powiedziane przez Abrahama, za mm. że mi mm, też było powiedziane, że obietnice, tutaj, które miały się wypełnić, chociaż tak było na początku, nie widzieli. Czasami tak bardzo chcemy też widzieć e, Twoje działanie, bo troszeczkę na naszych jakby zasobach, mm. na temat Boży, swój czas określony, masz swoje działanie, a dla nas, żeby w spokoju Ducha dostawić to, Twoim rękom, Twoim działaniem Boże. Żebyśmy zachowali tę wiarę w Ciebie, w Twoje Słowo, że od początku do końca wszystko się wypełni i z takim spokojem wyjść. Dziękuję Ci, że nas obudziłeś, że nas zgromadziłeś, Panie, to przyszliśmy tu dla Ciebie, Panie, bo usłyszę Twój głos by być z Tobą Panie, by Cię wyższe, by Cię by Ci dziękować za wszystko, co zrobiłeś dla nas. Dziękuję Ci Jezu za Twoją wielką miłość, za Twoją wielką wielką, za Twoją sprawiedliwość, za łaskę zbawienie, za łaskę miłosierdzia, za łaskę dostatku, Panie Boże, zdrowia i siły. Chcę Cię wywyższać, mój Panie, bo jesteś cudownym Bogiem i bądź wszelkich babulic. Bądź wywyższony, Jezu Chryste. Pana, ja Panie. Nie ma Pana. Dziękuję za Twoje Dziękuję Ci Boże za tę łaskę, że rzeczywiście możemy tutaj dzisiaj być i słyszeć Twój głos. Panie, dziękuję Ci Boże, że wiara nie jest udziałem też wszystkich, ale to Ty. Damyś nam tą wiarę. Dziękuję Ci Boże, że Ty jesteś sprawcą naszej wiary, ale też wyprzedzicielem naszej wiary. Dziękuję Ci Boże, że mogliśmy uwierzyć w moc Twojego słowa, w Twoją Boże, pewnego dnia Twoja łaska Pani przybyła, że to nie z nas, ale Boże, to dar Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci oczy. Pomóż nam Pani w tych trudnych chwilach, szczególnie, kiedy doświadczamy jakieś problemy czy trudy. Abyśmy mogli z wiarą, Panie Jezu, przychodzić do Ciebie, Twój i prosić Cię o łaskę Twoją, bo jesteśmy słabymi ludźmi. Potrzebujemy ciągle Twojej łaski, Twojej pomocy. Szczególnie w tych trudnych okolicznościach. Panie, abyś to Ty sam prowadził, abyś Ty działał w, naszych, w naszym życiu i w naszych sercach. W głosach też tych, którzy przechodzą prześladowania, abyś też dał im wiarę. Aby wytrwały do końca przy Tobie, abyś dał im siłę Twoją, pomoc nieba, abyś Ty był blisko nich, aby widzieli Twoje cuda i Twoją obecność, odczuwali na każdy czas swojego życia, kiedy tego potrzebują. Prosimy Cię Ojcze, abyś troszczył się o nich, Panie, i dał im tego, to wszystko, co jest im potrzebne, Panie, Ty wiesz. Dziękujemy Ci Boże za ten czas łaski, który też mamy dzisiaj że możemy tutaj być na tym miejscu. Dziękuję, że nas zachęcasz, abyśmy się nie poddawali w tych trudnych momentach i abyśmy nie tracili wiary. Prosimy Cię o to, abyś to czuli w naszych sercach. Amen. Amen. nam tę możliwość, ofiarowałaś nam to, Boże. My możemy z tego tylko korzystać, Boże, ale prosimy Cię, Panie, abyś nas prowadził abyśmy Ciebie coraz bardziej widzieli, Panie. Abyśmy, Boże, znali Twoje drogi, Boże, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola, Boże, abyśmy też mieli siłę podążać za tym, Panie. Dopomóż nam w tym, Ojcze. Prosimy Cię o to, Boże, wobec bo tego poginiemy, Panie. Prosimy Cię o Twoje przewodnictwo w naszym życiu, Abyś Ty był przed naszymi oczami, abyś Ty był na pierwszym miejscu i ucz nas, abyśmy uczyli się podążać za Tobą, Boże. Chwała Ci niech będzie, Boże. Oddaję Ci trzeciej chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Z ufnością już dziękuję Ci, że Ty z łaski swojej wysłuchałeś i wysłuchujesz naszych próśb, Boże, to, co się Tobie podoba, Boże. Chwała Ci. Amen. Amen.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 Pan obdarzył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. A. Co jest, to, co jest dobre, co jest budowanie Królestwa, co jest, co jest przemianą na podobieństwo Pana Jezusa. Proszę o każdego z Amen. Amen. Amen. Jezu, ja dziękuję Ci, że Ty, Panie, wyrywając z tego świata, Panie, człowieka, pociągasz, Panie, bliżej i bliżej do siebie, Panie. Do głębokiej relacji z Tobą, Panie. Do społeczności z Tobą, Panie. Panie, dziękuję Ci za to i... Proszę, ucz tego, Panie, mnie, ucz tego nas wszystkich, aby, Panie, przybliżać się do Ciebie, aby też patrzeć Tobie. Nie. To, do czego nas, Panie, zachęcasz i powołujesz. I dajesz też, Panie, siłę, moc i wykonanie. By trwać w Tobie, Panie, wtedy prawdziwie wszystkie złudne rzeczy tego świata, Panie, wszystko niknie, wszystko okazuje się, Panie, tak jak, to, tak jak Twoje słowo mówi, marne, Panie, rodzaj mór, Panie, to jeszcze bardziej, Panie, Kościołowi Twemu, Panie, dzieciom Twoim, Powiedz jeszcze, Panie, bardziej za Tobą, Maja, aby jeszcze mocniej umiłować to, co to życie, które jest w Tobie, Panie. I odrzucać, Panie, to życie, które tutaj e, świadpi o tym życiu, Panie, które jest śmiercią tak naprawdę. Ty jesteś życiem, Panie Jezu. Proszę Cię o to, Panie. Dla mnie, dla nas wszystkich i to było Panie Jezu na swoją chwałę. Amen. Amen. Nie Pani całego życia, i każdego każdej, każdej chwili. Spale Pani naszych i miłości do Ciebie, nie była tylko miłość w słowach, ale by była to miłość w tym wszystkim, czym jesteśmy. to w naszych sercach tak długo, jak mam życie. Współdziła Ciebie, to by była Pani jak ten ogień spalający się w Twoich to jest to, Wsiądźmy proszę. Dzieci są proszone z naszą kochaną siostrą Agnieszką tam do tamtego pomieszczenia na tak zwaną szkółkę. Przyjezdne dzieci też. Zapraszam brata Andrzeja do usługi. Chwała Bogu. Dzisiaj kochani chciałem poruszyć taki dosyć poważny temat, mianowicie na temat Izraela, tego współczesnego Izraela i tego, kiedy, który był kiedyś, o którym tak bardzo dużo na łamach Pisma Świętego myśmy czytali, więc proszę też Was i o wyrozumiałość, bo żeby, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, dotyczące właśnie tego państwa Izrael, to musiałam jakby w szerszej perspektywie na to spojrzeć, także będzie troszeczkę wersetów, szczególnie opartych na listach apostoła Pawła do Rzymian, 9, 10 i 11 werset. I jak jeżeli macie takie życzenie i chęć, to zachęcam do śledzenia razem ze mną tych wersetów i nie zamykania w tym momencie Biblii. Także y, możemy zaczynać i właśnie tak jak wspomniałem, że ten temat stał mi tak zawsze gdzieś z tyłu głowy w kontekście tej wojny na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Palestynie, zauważyłem, że nie tylko w mediach społecznościowych, ale również wśród braci, również wśród braci nowonarodzonych, chrześcijan y, są jakby takie bardzo rozbieżne interpretacje dotyczące państwa Izrael. I dzisiaj na przykład wielu chrześcijan uważa, że ten Izrael należy w jakiś taki szczególny sposób błogosławić, że należy się za niego modlić. Jeszcze inni mówią, i tutaj cytuję, wspierajmy naród wybrany duchowo, miłością i finansowo. Przy okazji też powołują się na kilka starotestamentowych wersetów o zjednoczeniu Izraela i o jego zbawieniu, mając oczywiście na myśli to współczesne państwo. Czy tak jest, drodzy, rzeczywiście? Czy rzeczywiście cały Izrael, który znamy w dzisiejszej formie, zostanie zbawiony bez względu na to, kto w co wierzy, kto jakim jest człowiekiem? A wystarczy tylko pochodzenie, czy może jakieś geny, czy jakieś pochodzenie genetyczne, żeby zostać zbawionym. Czy Bóg w pojęciu niektórych zbawi cały Izrael tylko dlatego, że ludzie tam mieszkający minią się Żydami? Czy my zgodnie z przekazem Pisma Świętego jesteśmy w jakiś sposób zobowiązani, żeby błogosławić temu państwu, żeby wspierać je finansowo? Wiemy, że na to państwo też nie można powiedzieć złego słowa, bo inaczej jest się albo antysemiton, albo rzekomo potępionym przez samego Boga. I na początek, zanim odpowiemy sobie na te pytania, chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, skąd pochodzi nazwa Izrael i co ta nazwa oznacza. A więc nazwa Izrael to oznacza dokładnie ten, który walczy z Bogiem, czyli Izraeli. Eli, jak wiemy, to jest imię Boga, czy nazwa Boga. Pan Jezus kiedyś się modlił właśnie tymi słowami Eli, Eli, namach sabachtani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie będę tutaj może bardziej szczegółowo rozwijał tej historii, bo wszyscy ją znamy, jednak... Co istotne to to, że musimy wziąć pod uwagę schizmem, która dokonała się w starożytności i podzieliła całą izraelską nację w czasach biblijnych. Podział ten poprzedzony był apostazją króla Salomona, jak pamiętamy, którego bałwochwalcze odstępstwo było jakby przez północne plemiona Izraela kontynuowane. I Po śmierci króla Salomona, plemiona Izraela utworzyły jakby dwa niezależne królestwa. Dziesięć plemion utworzyło królestwo północne Izraela, podczas gdy pozostałe dwa plemiona, czyli Judy i Benjamina, utworzyło królestwo południowe. I za czasów Roboama nastąpiła taka totalna, można powiedzieć, separacja polityczna Izraela i Judei. Izrael i Juda już nigdy więcej, jak pamiętamy, się nie połączyły, a nawet prowadziły między ze sobą wojny i na przykład lud Izraela i lud Syrii razem wyruszał przeciwko Judzie. Wiemy, że Oba te dwa królestwa odwróciły się od Boga, dlatego również i Bóg odwrócił się od nich. Dlatego zostały podbite i w późniejszym czasie wzięte do niewoli. I było tak, że najpierw północny Izrael został podbity przez Asyryjczyków i wszyscy zostali wygnani do Asyrii, większość z nich już w zasadzie nigdy nie powróciła do domu, i to ci ludzie są właśnie znani jako dziesięć zaginionych plemion Izraela. Natomiast południowa Judea 135 lat później została podbita, jak pamiętamy, przez Babilończyków, a potem uwolniona przez Asyrię i... I jak została wzięta do niewoli, to właśnie po uwolnieniu, to oni, od, oni powrócili do, na, na swoje ziemie izraelskie i rozpoczęli odbudowę świątyni. Jednak zarówno ten powrót za czasów nechemiasza, jak i ustanowienie państwa Izrael w 1948 roku nie są wypełnieniem proroctw biblijnych dotyczących przyszłości, czyli zjednoczenia całego Izraela, Izraela i Judy. Najwyraźniej w opisach Starego Testamentu chodzi jeszcze o coś zupełnie innego. I bardzo ważne jest, by zrozumieć, że plemię Judy, czyli z nazwy inaczej Żydzi, są tylko jednym z plemion dawnego Izraela. Możemy to zauważyć, czytając też dziewiąty rozdział Rzymian, że apostoł Paweł zamiennie używa słowo Izrael i, i słowo Żyd. I nie będę się teraz tutaj rozwodził nad etymologią tego słowa Żyd, tylko chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że Izrael w Biblii jest pojęciem jakby w szerszym zakresie niż nam się czasami to może wydawać. A współczesna nazwa Żyd to jest w zasadzie dzisiaj już anachronizmem. Już w Nowym Testamencie w swoim przekazie do kościoła w Smyrnie Pan Jezus Chrystus nazwał synagogą szatana tych, którzy mówią, że są Żydami, a Żydami nie są. I konkludując, biblijne państwo rozpadło się na dwa królestwa, które potem zostały wzięte do niewoli. Po odzyskaniu wolności już nigdy nie było tak jak kiedyś. Ja tutaj chyba się pomyliłem troszeczkę. Chcemy sobie zadać, drodzy, pytanie, co jednak oznacza, że cały Izrael zostanie zbawiony. Więc wiele osób odbiera ten werset z listu apostoła Pawła do Rzymian dosłownie, Mając na myśli obecne państwo Izrael, które powstało w 1948 roku, zobaczmy może wspólnie ten werset i odczytajmy Rzymian, 11 rozdział, 25 do 26 wersetu. 11 rozdział, 25-26. Chcę bowiem bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael zgodnie ze słowami z Syjonu przyjdzie wybawca i usunie bezbożność Jakuba. Tutaj wyraz niewrażliwość w przykładzie Stronga jest tłumaczona na porosis, jest taki wyraz grecki porosis, czyli inaczej zatwardziałość, skamieniałość. I wiemy, że pewne substancje organiczne, takie jak na przykład drzewa czy, czy rośliny, potrafią w, w pewien sposób zmienić jakby swoją strukturę i stać się taką skamienilią. I jest, można powiedzieć, to taki proces nieodwracalny, a w przypadku Izraela wskazujący na stan serc tego narodu do Pana Jezusa Chrystusa. Jednak w przypadku Izraela tylko Bóg może jakby ten proces odwrócić. Wiemy, że to potrafi zrobić, tak jak już kiedyś czytaliśmy, że potrafi przemienić serca kamienne w serca mięsiste, i wierzymy, że ten stan, jeśli chodzi o ten naród izraelski, się kiedyś zmieni. Czy można powiedzieć, że naród izraelski jest wyżej traktowany w oczach Boga niż inne narody? Apostoł Paweł mówił o wyższości narodu izraelskiego, ale tylko w tym kontekście, że to do nich na początku były skierowane przykazania i wszelkie zapowiedzi nadejścia Pana Jezusa. Wyjaśniał on, że w kontekście zbawienia zarówno poganie, jak i Żydzi wszyscy są przestępcami prawa Bożego, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Oraz, że dokładnie z tego powodu wszyscy tak samo potrzebują Chrystusa, zarówno jak i poganie, tak i Żydzi. A więc nie ma już Żyda czy poganina, wszyscy jesteśmy równi. Co więc w takim razie apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił, że cały Izrael będzie zbawiony? Żebyśmy mogli jeszcze lepiej zrozumieć tę kwestię, to zobaczmy może do pierwszego rozdziału, do, do, do dziewiątego rozdziału, a od pierwszego wiersza Listu do Rzymian 9.1. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. I teraz jest ciekawe, bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała Izraelitom. Czy możemy sobie wyobrazić taką miłość, taką determinację apostoła Pawła do bliźniego? Apostoł Paweł, gdyby zakładał, że absolutnie cały Izrael, tak jak czytaliśmy na początku, zostanie zbawiony, bez względu na okoliczności, to myślę, że nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Widać tutaj, jak dużą empatią się właśnie kierował. I jest to bardzo ciekawy wątek, choćby z tego względu, że tutaj możemy dopatrzeć się pewnych paralelizmów z Księgi Wyjścia 23 rozdziału, a 20, przepraszam, 32 rozdziału, a 32 wersetu, w którym Mojżesz również w taki bardzo podobny sposób wstawia się za swoim narodem i mówi, lecz teraz, jeśli możesz, przebacz im ten grzech, a jeśli nie, co wymarz, proszę, ze swego zwoju, który napisałeś. Co Bóg mu odpowiedział? Pan odpowiedział Mojżeszowi. Tego, który zgrzeszył przeciwko mnie, co zrobię? Wymarzę z mojego zwoju. I tutaj wyraźnie widać, że Bóg nie ma względu na pochodzenie, na geny, od kogo kto pochodzi. Także liczy się tylko bezwarunkowa miłość, wierność i wiara dla Boga. I apostoł Paweł tutaj ewidentnie nawiązuje do historii Mojżesza i do Izraelitów na pustyni i mówi, tak jak Mojżesz był gotowy swoje własne życie poświęcić, żeby ich uratować, tak ja też jestem gotowy, mówi apostoł Paweł. W połączeniu tych dwóch wersetów widzimy tutaj taki pewny dramat, i możemy zauważyć, że nie wszyscy Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, weszli do Ziemi Obiecanej. Widać tutaj tak bardzo wyraźnie, że Bóg dokonuje wyborów, nie ze względu na przynależność narodową, tylko na wiarę i zaufanie, co do Jego obietnic. Zobaczmy dalej może, co apostoł Paweł pisze i czytamy od wiersza szóstego. Słowo Boga jednak nie zawiodło, dlatego że przecież nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela są Izraelem. Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama, tylko dlatego, że są jego potomkami. Podobnie również wypowiedział się Pan Jezus, jak faryzeusze powołali się, że są dziećmi Abrahama. Co wtedy Pan Jezus powiedział? Waszym ojcem jest diabeł, tak brutalnie, ale krótko. Tu widzimy taki mocny akcent, że Izrael w rozumieniu ma większy wymiar, aniżeli jego fizyczna czy cielesna postać. I będę dalej czytał ten rozdział. Jest inaczej. Twoim potomstwem będą nazwani potomkowi Izaaka. Znaczy to, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia. I tutaj również też wyraźnie widzimy, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia, a więc wszystkie jakby koncepcje dotyczące absolutnego, czyli takiego całego w tym sensie zbawienia, wszystkich, którzy się mienią Żydami, którzy tam zamieszkują, może mają paszport izraelski i ze względu na jakąś genetykę lub przynależność, to tutaj w tej interpretacji całkowicie upada. I apostoł Paweł dalej kontynuuje. Jako potomstwo liczą się dzieci o obietnicy. Obietnica bowiem głosi, przyjdę za rok o tym czasie, a Sara będzie miała syna. Na tym nie koniec. Otóż Rebeka miała dzieci z jednym mężczyzną, z naszym ojcem Izaakiem lecz zanim się urodziły, zanim dokonały czegokolwiek dobrego lub złego dla utrzymania Bożego planu opartego na wybraniu, zależnym nie od uczynków, lecz od tego, który powołuje, powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Starszy będzie służył młodszemu. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią Jakuba. Ukochałem, a Ezawa odsunęłem. I tutaj apostoł Paweł, jak zwróciliśmy uwagę, kładzie taki dosyć duży nacisk na obietnicę Boże, a nie na prawo pierworództwa, które było ogólnie w Izraelu akceptowane. I zgodnie z tym zwyczajem właśnie tego prawa, to pierwszy syn zawsze był dziedzicem i kontynuatorem linii, linii rodowej, czyli on jakby... Przenosił tą schedę rodu na następne pokolenia. Ale tutaj właśnie wyraźnie widzimy, jakby odstępstwo od tej zasady. I mamy w Piśmie Świętym kilka przykładów, że to nie ten, który urodził się pierwszy, dzierżył tą schedę. Widzimy na przykład, że nie Ismael, a Izaak, że nie Ezaf, tylko Jakub że nie Ruben, tylko Juda. I wiemy właśnie, że to z pokolenia Judy wywodzi się Dawid, ród Dawida, a potem w, kolejnej, w kolejnych pokoleniach przychodzi sam Pan Jezus. I po tej analizie nasuwa się takie pytanie, dlaczego Bóg ciągle upiera się przy tym, żeby ten, który jest pierworodnym, nim nie był? I tutaj też jest taka ważna myśl, którą warto zapamiętać, bo apostoł Paweł to również nam wyjaśnia i mówi, że właśnie po to, aby dać nam do zrozumienia, że to dziecko obietnic przez wiarę jest tym, które dziedziczy Królestwo Boże, a nie to cielesnego pochodzenia. I ten fakt, na który zwraca apostoł Paweł, pojawia się w kontekście pogan, gdzie w dziewiątym rozdziale, a 21 wierszu ujawnia się zamiar Boży co do zbawienia całego świata, a nie tylko Żydów. Jak mówi u Ozeasza, nie mój lud nazwę moim ludem i niekochaną ukochaną. Tam zaś, gdzie im powiedziano, nie jesteście moim ludem, tam właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga. Piękne, prawda? Ludem Boga JHWH byli Izraelici, jednak tutaj widać wyraźnie, że zachodzi zmiana. Jak wiemy, Izrael zachowywał się jak nieżnodnica, jak prostytutka. Nie dochowywał wierności Bogu i przez to został odrzucony. Żydzi Definitywnie określili swoje stanowisko, kiedy Piłat zapytał. Mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani na to. Poza cesarzem nie mamy innego króla. I tutaj można powiedzieć, że w tej wypowiedzi Żydzi odrzucili zwierzchnictwo całkowicie suwerennego Boga, jego władzę, a wybrali cesarza. I ta, ta jakby taka jedno, jednoznaczna deklaracja, a potem morderstwo na krzyżu yy, Syna Bożego yy, spowodowała, yy, że yy, Bóg odrzucił yy, naród izraelski jako naród wybrany. Wtedy rozpoczął się czas pogan, a nowym narodem, który Bóg umiłował, stali się wierni Chrystusowi Izraelici i poganie. I odtąd zgodnie z zapowiedzią Ozeasza, która dotyczyła pogan, do których Bóg mówił, nie jesteście moim ludem i ci właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga. Ci, to właśnie Żydzi i nawróceni poganie, stanowią dzisiaj nowy naród, naród Boży, czyli Boży Izrael. Kontynuując ten rozdział widzimy też, że Apostoł Paweł, cytując yy, proroctwo yy, proroka Izajasza, wyraźnie ma na myśli, że nie cały Izrael zostanie zbawiony, a raczej tylko jego garstka. I zobaczmy, proszę, Rzymian, 20, Rzymian 9 rozdział, a 27 werset. Zobaczmy. Izajasz z kolei woła w związku z Izraelem. Choćby synów Izraela było tylu, co piasku nad morzem. Pamiętamy, że ta obietnica była dana Abrahamowi, prawda? I tak tylko resztka dostąpi zbawienia. I dalej czytamy, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. Co z tego wynika? To, że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, otrzymali ją. To jest sprawiedliwość opartą na wierze. Izrael zaś, idąc za prawem do sprawiedliwości, przez prawo nie doszedł. Dlaczego nie doszedł? <grym> Dlatego, że Izrael nie upatrywał jej w wierze, lecz liczył na uczynki. Potknął się przy tym o kamień, yy, obrazy i skałę skandalu, którą, jak wiemy, był Pan Jezus. Więc wielu Żydów się potknęło, w tym kontekście apostoł Paweł też mówi o reszcie z Izraela, która będzie zbawiona. A więc widzimy, że współczesny Izrael nie jest jakąś elitarną grupą w oczach Boga, która bez względu na wszystko zostanie zbawiona. Dlatego wszyscy ci, którym się wydaje, że ich zbawienie jest przez uczynki, a nie prawo. Nie dostrzegają Jezusa Chrystusa. Odrzucili Go, bo byli przekonani, że są wspaniałymi ludźmi, tak jak na przykład faryzeusze, że przestrzegają prawo. Dlatego Piłat, kiedy pytał się, co ma zrobić z Jezusem Chrystusem, próbowali pokazać swoją własną sprawiedliwość na podstawie swoich własnych uczynków prawa. I oni nie zrozumieli, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, o czym zresztą apostoł Paweł pisze dalej w liście do Rzymian od dziewiątego wersetu, teraz będę czytał. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony bo wiara płynąca serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego, dla wszystkich, którzy go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana". Czyli apostoł Paweł mówi, że nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem i że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. A więc tutaj znowu widzimy ten nowy naród, nową oblubienicę, o której czytaliśmy u Ozeasza, że to będzie w przyszłości ta Bogu ukochana. I dalej w tym dziesiątym rozdziale czytamy o ogłoszeniu dobrej nowiny o Chrystusie, o jego niebiańskim królestwie i o obojętności, jaką ogarnęła Izrael. I czytamy dalej. Jak jednak mają wzywać, skoro w niego nie uwierzyli, a jak uwierzyli, skoro go nie słyszeli, jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi, a jak głosić, gdy nikt nie został posłany. Dlatego czytamy, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Chociaż tak jest, nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Izajasz wręcz pyta, Panie, kto uwierzył naszemu posłaniu? Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Pytam jednak, czy nie usłyszeli? Przeciwnie, po całej ziemi rozszedł się ich głos, do najdalszych stron świata dotarło ich przesłanie. Wznów się pytam, czy Izrael nie zrozumiał? I tutaj też widzimy bardzo wyraźnie, że apostoł Paweł mówi, że gdyby nie była głoszona dobra nowina, to być może sytuacja Izraela by była zupełnie inna, ale Ewangelia była im głoszona i Paweł mówi, dotarła aż do krańców ziemi, czyli nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. A efektem tego wszystkiego jest to, że to nie Bóg ich odrzucił, ale to oni odrzucili Chrystusa, a w konsekwencji można powiedzieć i samego Boga. I czytamy, drodzy, dalej. Zobaczmy, tu są też takie ciekawe myśli. Mojżesz jako pierwszy mówi, ja wzbudzę w was zazdrość przez tych, którzy nie są narodem. Pobudzę was do gniewu przez nierozumny naród. Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Zobaczmy, jaka tu jest potęga Słowa Bożego. Bóg już poprzez Mojżesza miał w zamyśle pogan, czyli zbawienie całego świata, a nie tylko Izraela. O Izraelu natomiast mówi, cały dzień wyciągałem swe do nieposłusznego, opornego ludu. I tutaj też apostoł Paweł zadaje takie pytanie w 11 rozdziale. Pytam zatem dalej, czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. Także możemy sobie wyobrazić po tym wszystkim, co Żydzi zrobili, Bóg mógłby ich wszystkich odrzucić. Jak oni krzyczeli, że wina na nas i na nasze dzieci. Jednak jednak stało się inaczej. Bóg tego nie zrobił i apostoł Paweł w tym sensie pisze, czy Bóg odtrącił swój lud. On go nie odtrącił. Nie odtrącił całkowicie. Ponieważ Bóg ze względu na swoje obietnice i swoje miłosierdzie pozwala, żeby dzisiaj każdy Żyd mógł nawrócić jeszcze do Chrystusa. Także oni nie mają zamkniętej drogi, mają równe szanse z poganami, jak czytaliśmy, że nie ma Żyda i poganina. Wszyscy w oczach Boga są równi. Naród izraelski, naród wybrany, już dzisiaj stracił swój status elitarnego narodu, jak mówi Ozeasz. I tutaj też jest taka jedna ciekawa myśl. Także widzimy tutaj, że tymi dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia, a więc wszelkie jakby takie koncepcje dotyczące tego zbawienia to dotyczą tylko i wyłącznie dzieci obietnicy. Taką bardzo ciekawą analogię jeszcze można przedstawić dotyczącą resztki z Izraela jest kontynuacja wypowiedzi apostoła Pawła, gdzie czytamy o Eliaszu i o siedmiu tysiącach pozostawionych dla Boga. Wiemy, że te siedem tysięcy to jest taka liczba symboliczna, oznaczająca pełność, w tym przypadku zbawionych, a więc nie możemy jej brać dosłownie. I czytamy dalej. Bóg nie odtrącił swego ludu który uprzednio przygarnął. Pamiętacie, co pismo mówi o Eliaszu, gdy skarży się od przed Bogiem na Izraela. Panie, Twoich proroków pozabijali, Twoje ołtarze poburzyli, zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestają czychać. Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobie siedem tysięcy ludzi, którzy nie zgieli kolan przed Balem. I tutaj też widzimy taką resztkę, o której mówił apostoł Paweł i występuje jeszcze, która występuje również i w innych miejscach Pisma Świętego. I widzimy taką resztkę na przykład ludzkości po potopie, resztkę uratowanych z Sodomy, resztka pozostała wierna Chrystusowi, o resztce też mówi Księga Objawienia. A więc widzimy, że resztka zawsze tyczy się tych, którzy pozostają wierni Panu Bogu i w tym sensie z wypowiedzi Właśnie Pawła należy to interpretować. W kolejnych rozważaniach tego listu apostoł Paweł, Paweł mówi o wzbudzeniu zazdrości. Pytam dalej, czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. Co zatem apostoł Paweł miał na myśli mówiąc, że przez potknięcie Żydów pobudza pogan do tego, żeby zaakceptowali Chrystusa. Żydzi nie zareagowali pozytywnie na poselstwo apostołów i Ewangelię i ich y, prześladowali. Nazwa chrześcijanie w tamtym okresie, można powiedzieć, była takim pejoratywem i kojarzyła się wśród y, religii judaistycznej bardzo negatywnie. Także czytamy o kamieniowaniach, wykluczeniach z synagogi. Był też tam stosowany taki faryzejski ostracyzm, który dzisiaj notabene, można powiedzieć, przyjęli Świadkowie Jehowy. Spowodowało odwrócenie się właśnie poselstwa o Chrystusie, które było w pierwszym etapie skierowane do Żydów, a później do Pogan. I apostoł Paweł właśnie pod koniec tego dwunastego wersetu mówi, jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. I dokładnie mówi to w kontekście pełni, jako tych, którzy z Izraela przyjęli Pana Jezusa Chrystusa i tych, którzy są z pogan i też przyjęli Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o ich pełni. Pytanie, czy apostoł Paweł spodziewał się faktycznie, że cały Izrael, to znaczy każdy Żyd, każdy Izraelita w jego czasach, może i w przyszłych czasach, przyjmie Ewangelię i uzna Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Apostoł Paweł mówi, mam nadzieję, mam nadzieję, że przez to, co robię jako apostoł pogan, który idzie z tym poselstwem, pobudzę moich braci do zazdrości i może w ten sposób niektórych z nich uratuję. A więc apostoł Paweł nie uważa, że każdy jeden Izraelita przyjmie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, ale mówi tutaj o pełni i o resztce Izraela. I tych, którzy nie byli cielesnymi potomkami, ale stali się poprzez wiarę, i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako mesjasza. Apostoł Paweł, też, żeby to zobrazować, używa takich dwóch ilustracji i czytamy od tego wersetu. To jest Rzymian 11:16. Jeśli zaś zaczyn jest święty, to święte jest ciasto. Jeśli święty jest korzeń, święte też gałęzie. I w tym przypadku, tym zaczynem jest wiara Abrahama, która miała za zadanie rozrastać i rozprzestrzeniać się na wszystkie pokolenia Izraela. I mówi dalej, nawet jeśli ktoś wywodzi się od Abrahama po linii cielesnej, to jeśli nie wierzy w Jezusa Chrystusa, przestaje być dzieckiem Bożym. I w kontekście tego wywodu o drzewie i jego korzeniu i o gałęziach, z których jedne zostały wyłamane, a inne z innego dzikiego drzewa wszczepione podsumowuje. Co do nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie. Bóg ma moc to uczynić, bo skoro Ty będący z natury częścią dzikiej oliwki zostałeś od niej odcięty, i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. Jak tutaj widzimy też z tego wersetu, Bóg ma moc zmienić tą niewrażliwość, czyli skamieniałość Izraela, o czym czytaliśmy na początku, i ponownie wszczepić to w szlachetne drzewo tych, którzy mają jej naturę. Czyli apostoł Paweł wyraźnie mówi, że odłamanie nastąpiło na skutek niewiary, natomiast jak uwierzą, mogą być na nowo wszczepieni w miejsce, z którego zostali odłamani. I apostoł Paweł kontynuuje i wracamy do wersetu, który przeczytaliśmy na początku w kontekście tych naszych rozważań, co znaczy, że cały Izrael zostanie zbawiony. W jaki sposób to nastąpi? W sposób, dzięki któremu poganie zostali przyłączeni właśnie do Izraela. W ten sposób, w ten sposób cały Izrael zostanie zbawiony. A więc apostoł Paweł mówiąc o zbawieniu całego Izraela zdecydowanie w tej wizji widzi i pogan i rodowitych cielesnych potomków Abrahama którzy poprzez akt swojej wiary stają się częścią tego samego oliwnego drzewa. Pod koniec jedenastego rozdziału apostoł Paweł jeszcze tutaj nam opisuje, jak w bardzo pozytywny sposób widzi przyszłość Izraela. I czytamy Rzymian 11 27 28. Takie zawrę z nim przymierze, kiedy zmarzę ich grzechy. Z punktu widzenia dobrej nowiny są oni ze względu na was nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania ze względu na ojców nie utracili Bożej miłości. Widzimy, ze względu na ojców nie utracili Bożej miłości, a więc z tego względu Bóg ich całkowicie nie odrzucił, i mogą jeszcze poprzez wiarę Chrystusa dostąpić zbawienia. I w tym kontekście Paweł mówi: Ale nie utracili ci Żydzi Bożej Miłości. I dalej 29 werset mówi tak. To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną.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 A więc to oni są tymi, którzy odrzucili Boga, ale to nie znaczy, że nie mają już nadziei czy szansy, aby do tego Boga znowu powrócić. Dzisiaj widzimy również w tym dzisiejszym państwie Izrael, jak dużo osób się nawraca do Pana Jezusa, uznając Go swoim Panem i Bogiem. I Pan Bóg mówi, nie wszyscy są równi w oczach Boga, wszyscy, którzy przyjdą do Jego Syna, będą zbawieni. A Ewangelia skierowana jest nie tylko do Izraela, ale skierowana do wszystkich. I apostoł zwraca się do odbiorców swojego listu również takimi słowami. Cieście się narody razem z jego ludem i ponownie chwalcie Pana, wszystkie narody, niech go wysławiają wszystkie ludy. I z kolei mówi, wypuści pędy korzeń Jesaja, przyjdzie ten, który będzie rządził narodami. W nim narody będą pokładać nadzieję. Dzisiaj problemem wielu Żydów i tak zwanych chrześcijan mesjanistycznych czasami jest to, że wydaje im się, że Biblia mówi tylko o nich i to jest właśnie ten poważny problem wynoszenia się nad innymi. Natomiast kiedy czytamy Nowy Testament i kiedy zaczynamy rozumieć, że rzeczywistością jest Pan Jezus Chrystus, to musimy zauważyć, że Pan Bóg zawsze miał większy plan zbawienia. Miał plan zbawienia dla całej ludzkości, a nie tylko dla narodu wybranego. Niestety pomimo tylu wersetów i dowodów są kościoły, a raczej ich pasterze, którzy z uporem dalej nauczają, że obecny Izrael jest narodem wybranym. I nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego tak robią? Powodów może być pewnie kilka, a jednym z nich jest zapewne błędne nauczanie, i błędna też interpretacja Pisma Świętego, jak również powyrywane wersety ze Starego Testamentu i powyrywane z kontekstu. Na przykład niektóre religie powołują się na Księgę Izajasza, 65 rozdział, gdzie pamiętamy, że tam jest napisane taka pozytywna obietnica, pobudują domy i będą w nich mieszkać, dziecko będzie się bawić na diamą kobry, ale będzie się pas ze źrebięciem. I te wszystkie fragmenty są usytuowane w przyszłości, w ich mniemaniu. A nikt nie bierze pod uwagę, że być może one się już wypełniły. I zobaczmy, może. To tylko taki przykład. I zobaczmy, co sam Izajasz mówi w pierwszym rozdziale. Izajasza 1.1. Widzenie Izajasza, syna Amosa dotyczące Judy i Jerozolimy za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów judzkich. Widzenie dotyczące Judy i tych poszczególnych królów, a nie na przykład dotyczące Rosji, Palestyny czy Ameryki za dni Putina, Tuska czy Trumpa. Dlatego Biblię musimy czytać ze zrozumieniem, również biorąc pod uwagę fakty historyczne i kulturę żydowską. Innym wyjaśnieniem jest fakt, że takie stanowisko jest bardzo powszechne, na przykład w różnych amerykańskich sektach i tak zwanych kościołach, które są często zinfiltrowane przez środowiska syjonistyczne, które są ściśle powiązane z judaizmem talmudycznym, charakteryzującym się nienawiścią do Pana Jezusa i do chrześcijan. I często tacy ludzie nie są świadomi tego, że wchodzą do Babilonu Wielkiego, gdzie Bóg właśnie wręcz przeciwnie wzywa, żeby z tego Babilonu wyjść. Ostatnio jeden z takich ważniejszych urzędników Izraela na zarzut dotyczący łamania praw człowieka w stosunku do palestyńczyków, mam nadzieję, że też śledzicie te, te różnego rodzaju wydarzenia, chociaż one są w bardzo takim znikomy sposób nam przedstawiane, to tak odpowiedział. Tak, ale w tym przypadku musielibyśmy mieć do czynienia z ludźmi. Jednak tak dlatego, ponieważ jest to tak dlatego, ponieważ Talmud nazywa nie Żydów ludzkimi zwierzętami, a wykładowcy halachy usprawiedliwiają sumienie żołnierzy, że to nie jest zabijanie dzieci i kobiet w takich przypadkach, ponieważ. Musieliby być to ludzie. Niestety talmudyści żyjący w dzisiejszym Izraelu do dzisiaj nie nawrócili się do własnego Mesjasza, wciąż, wciąż cytując talmud i bluźniąc przeciwko Panu. Ponadto jest również też pewne takie lobby żydowsko-syjonistyczne, któremu bardzo zależy, żeby nawet chrześcijaństwo uwielbiało rzekomo biblijne państwo Izrael. Przypomnijmy, że, może, że to państwo powstało w 1948 roku na terenie Palestyny, które jak wiemy jest członkiem ONZ, państwem świeckim. Około 70% ludzi tam żyjących jest ateistami, a Tel Awiw, można powiedzieć jest stolicą LGBT i wszelkiego zepsucia. Szef izraelskiego parlamentu jest gejem, a to państwo nie ma nic wspólnego z Biblią i Bogiem, jak to miało miejsce w starożytności. I warto tutaj też dodać, że obecnie trwa tam wojna, o której przed chwilą mówiłem i w sposób bestialski, dyskryminowany i anihilowany jest naród palestyński. A dzisiejsza potęga Izraela nie tkwi w Bogu Jahwe, jak to było kiedyś, tylko w lotniskowcach Stanów Zjednoczonych i ich uzbrojeniu a współczesna nazwa Izrael jest zapożyczona z Biblii i nie ma nic wspólnego z proroctwami Starego Testamentu ani tym obecnym państwem. Dlatego, drodzy, nie sposób zauważyć, studiując Pismo Święte faktu, że Izrael w Biblii ma szerokie pojęcie i że szczególnie pisarze Nowego Testamentu do tego pojęcia Izrael wprowadzają pogan, którzy są nawróconymi osobami, które przyjęły Pana Jezusa Chrystusa. Nie da się uniknąć takiego wniosku. Ten wniosek występuje i w nauce Pana Jezusa i historycznym sprawozdaniu dziejów apostolskich, w listach apostoła Piotra i w tych wszystkich miejscach apostoła Pawła, które czytaliśmy dzisiaj i nie możemy tego nie zauważyć. Pan Bóg na pewno ma szerszy plan zbawienia, natomiast nawet czasami próbują podsunąć nam taką fałszywą koncepcję. I ta fałszywa koncepcja jest taka, że teraz mamy wspierać Izrael, który próbuje odzyskać całą Palestynę, uważając jej rdzennych mieszkańców za zwierzęta, budować trzecią świątynię dla antychrysta i wspierać finansowo oraz modlić się za to państwo. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, drogi bracie i siostro, to z pewnością jesteś antysemitą. Chciałem powiedzieć, że nikt z nas nie jest antysemitą. Pomijam fakt, że... Semici to też Palestyńczycy i Arabowie. Kochamy Palestyńczyków, Arabów, Azjatów, Żydów i Hazarów i należy się za wszystkich modlić. Pan Bóg zawsze kochał Izrael i zawsze kochał wszystkich ludzi i dzisiaj jest dokładnie tak samo. A nasze stanowisko jest takie, że rozumiemy słowo świadczenia całemu światu, o prawdziwym Bogu stworzyciela, Stworzycielu nieba i ziemi, który ratuje cały świat. Ale też wiemy, że Izrael przez swoje nieposłuszeństwo nie wypełnił swojej misji i z tego też powodu utracili swoją państwowość. I nikt z nas nie chce podchodzić do tego narodu w sposób antagonistyczny, w sposób, yy, tylko w sposób nacechowany miłością, ale też nie faworyzując nikogo, bo równie dobrze możemy się modlić na przykład za y, jakiś inny naród, za jakieś in, inne plemię, na przykład tam Huti czy Tutsi. Współcześni Żydzi najbardziej, co dzisiaj potrzebują, to, y, to nie błogosławieństw wszystkich narodów, modlitwy czy pieniędzy, a właśnie Pana Jezusa. I te myśli harmonizują z wypowiedzią apostoła Piotra, który mówi... Cytuję, Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Opisał to również apostoł Paweł w liście do galatów. Obrzezanie, podobnie jak nieobrzezanie, nic nie znaczą. Liczy się nowe stworzenie, pokój i miłosierdzie tym wszystkim, którzy uchwycą się tej zasady, w tym również Bożemu Izraelowi. I narodem wybranym, drodzy, są ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. To jest Izrael Boży. W ten sposób zostanie zbawiony cały Izrael. Dziękuję. Amen. Pozwolę sobie odnieść się bardzo krótko do, do tego, co tu było powiedziane. I powiem tak. Zawsze było to dla mnie czymś zakrytym i niestety nadal pozostaje po tej usłudze, czym będzie to odwrócenie bezbożności od Jakuba i to, co ma szczególnego wydarzyć się w tym cielesnym Izraelu. Także słuchałem bardzo uważnie i starałem się wysłyszeć właśnie tą myśl, która, która, na którą ja nie, nie znalazłem do tej pory odpowiedzi czym to będzie, ale jak to w naszej społeczności mamy w zwyczaju, jeśli jest coś czego do końca nie rozumiemy, to siadamy i rozmawiamy. Jeżeli dla was to było wszystko jasne i, i zgadza się od początku do końca z tym co, co czytamy, to ok, ale ja jestem jednym z tych, którzy potrzebują jeszcze usiąść i porozmawiać w tym temacie. To, co na pewno było dla mnie bardzo ważne, by usłyszeć, to to, że każdy w każdym narodzie jest Bogu miły ten, który go szuka, który powierza mu swoje życie i temat jest bardzo ciekawy. To co brat Andrzej tutaj powiedział, może wielu z nas otworzył oczy, bo może byliśmy w gronie tych, którzy tak bez, bez, żadnego, bez żadnej wiedzy w temacie, tej cennej wiedzy, patrzyliśmy do tej pory na, na Izraela, myśląc, że o tak, no to skoro jest państwo Izrael, to a czytamy o błogosławieństwie, błogosławieniu Izraela, no to róbmy to, wspierajmy ich. Także w, w tej kwestii to, to, to było bardzo cenne, ale tak jak mówię, ja jeszcze potrzebuję porozmawiać, żeby, żeby do końca zrozumieć i, i, i mieć poukładane w głowie tak jak chciałbym mieć poukładane bo jest prośba, żeby modlić się i tak myślę, jak to zrobić, bo chcemy też modlić się o dzieci w związku z tym, że kończy się rok szkolny, dzieci będą miały wakacje i chcieliśmy po prostu jako zbór pomodlić się w szczególny sposób o dzieci, błogosławiąc je, powierzając Bogu, Mam nadzieję, że robimy to cały czas, ale myślę, że takie szczególne okazje też, też mają swoją wartość i, i na pewno nie ma w tym nic złego, a raczej coś dobrego. Także będziemy chcieli poprosić tutaj dzieci do przodu, będziemy na nie patrzeć, o nie się modlić, błogosławić i tak zastanawiałem się, mówić to nie mówić, ale ale jednak powiem, mam nadzieję, że nikt z nas nie myśli jak ten świat, że w naszych oczach gorszy albo mniejszy jest ten, który, no i tutaj teraz mamy listę, ten, który jest gorzej ubrany ode mnie albo ma mniej urody niż ja, albo jest biedniejszy ode mnie, albo mniej wykształcony ode mnie. I mówię to, to nie jest koniec listy tak? I, i, i możemy patrzeć na ludzi tak jak nierzadko patrzy ten świat. Czyli nie tak jak Bóg patrzy. tak? Bóg patrzy inaczej i tak sobie myślę też o dzieciach. Może yy, może tak, oby tak nie było, ale może tak być, że patrzymy na dzieci jako na takie jakiś mniejszy człowiek, bo jeszcze nie, nie, nie w pełni człowiek, albo gorszy, bo, bo przecież mało rozumie, albo nie wiem co jeszcze, ma mało siły czy cokolwiek. I powiem Wam, jakoś tak nie wiem czy od zawsze, czy nie od zawsze, ale odkąd pamiętam, jakoś tak dziecko dla mnie to jest człowiek. To nie jest coś, coś czy ktoś mniejszy i tak chce patrzeć na dzieci i, i zachęcać innych, żeby też tak patrzeć, że dzieci to są, to są ludzie. I, a często jeszcze jako te istoty słabsze, tak jak czytamy na przykład o, o kobietach, które są, tak Pan Bóg to stworzył, że, że kobieta jest, jest słabszym. Stworzeniem w pewnym względzie nie znaczy gorszym. Tak też no dziecko jest, jest słabsze tak i potrzebuje naszej miłości, naszego wsparcia, naszego zrozumienia i traktowania w taki właściwy sposób. Nie wiem, czy cokolwiek wniosłem w nasze tutaj postrzeganie, myślenie, czy w jakikolwiek sposób zachęciłem ku dobremu. Mam nadzieję, że tak. Także będziemy prosili dzieci, tylko zastanawiam się czy teraz czy troszkę później, bo jeszcze jest prośba, którą tutaj przeczytam. Bo od jakiegoś czasu brat Iwan z rodziną tutaj się pojawia, I dla tych którzy nie znają, to, to jest brat z takiej społeczności, która się spotyka Niedaleko nas, i częścią tej społeczności, którego Romana chyba też poznaliśmy, niektórzy z nas, no właśnie jest Roman, który jest w szpitalu, i przeczytam wiadomość, którą przesłał nasz brat Paweł od Iwana: Byliśmy u Romana. Jest w dobrym stanie, ale trochę przybity że muszą robić mu tą operację. Jakby ktoś z braci chciał go odwiedzić jest w pokoju 9 oddzia oddziale kardiologicznym w tym nowym budynku w szpitalu w Wejherowie. Operacja będzie 19 w tą środę. Zastanawiam się czy można zrobić co można zrobić oprócz modlitwy. Może zaprosić braci i siostry do postu może 19. Taka wiadomość do mnie dotarła, a później jeszcze, żebyśmy właśnie pomodlili się o tego brata Romana, którego większość z nas chyba nie zna. Ale taka jest prośba od braci, to też no, czemu mielibyśmy tego nie zrobić. Myślę, że chcemy. I tu brat Paweł jeszcze prosi, żeby zachęcić do dalszej modlitwy, czyli pamiętać o tym bracie, jego rodzinie. Tak robię taki wstęp. Wybaczcie, że, że nie mam tego przemyślane i to może być jakiś tutaj chaos trochę. Ale jest jeszcze w planach, żeby krótko powiedział świadectwo brat Tadeusz. Tak patrzę na ten zegarek. Ponieważ mówił, że to planuje krótko, to chyba go jednak zaproszę. Także zapraszam, a później będziemy mieli czas modlitwy i Będziemy pamiątkę sprawować tutaj także zapraszam Cię. Zapraszam. Witam wszystkich braci i sióstr serdecznie. Chciałbym złożyć takie oświadczenie w sprawie mojego majątku duchowego. Który dzięki Jezusowi Chrystusowi, Chrystusowi nabyłem od czasu, kiedy po prostu jego myśli skierowały moje myśli, abym zjawił się tutaj u was. Po prostu w tym zborze. A było to 14 lutego tego roku. Od tego czasu zacząłem nowe życie. Dzięki niemu zostałem oświecony że chrześcijaństwo to Chrystus przede wszystkim, a potem wszystko inne. Chrystus na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie życia, w każdej sekundzie dnia i nocy. Dlatego w pokorze przed Jego Majestatem uznaje własne słabości, do grzechu, żal, pokutę, przede wszystkim Szczerość względem Niego. Przyjmuję przez wiarę oczyszczenie mojego życia Jego świętą krwią i przyjęcie nowego życia z udziałem Ducha Świętego. Jemu zawierzyłem i uwierzyłem. Dlatego proszę Was, bracia, kochani i siostry, o chrzest. Przez całkowite zanurzenie w wodzie, celem umocnienia więzi z Jezusem Chrystusem poprzez Ducha Świętego. Z pełną świadomością wyznaję, że pragnę w ten sposób całe swoje życie poświęcić Jemu i oddać w Jego ręce. Chcę podążać Jego śladami, na Jego cześć, chwałę i uwielbienie a jednocześnie stać się pełnoprawnym członkiem kościoła którego filarem jest sam Jezus Chrystus. Amen. Dziękujemy bardzo. Nie trudno było to usłyszeć, że jest to świadectwo miało było, miało być świadectwo, może troszeczkę nasze oczekiwania odnośnie świadectwa są inne, ale okej, okay, to, że tak powiem, przyjmujemy to. Myślę, że, że tutaj to, co najważniejsze było powiedziane, a jak do tego doszło, to już jest, to już jest inna kwestia. Szczegóły przy kawie i herbacie, jak mówi tutaj brat i Skończę tylko myśl, że nie trudno było usłyszeć, że jest to świadectwo związane z chrztem, który planujemy za tydzień. Także dziękujemy za to przemyślane, konkretne, chociaż bardzo krótkie świadectwo. Jak to zrobić, jak to zrobić? Może poprosimy dzieci później, a teraz y, y, poproszę siostrę Agnieszkę, żeby przyszła, zaśpiewamy pieśń i będziemy y, sprawować pamiątkę, że tak użyję. Łukaszu, mogę cię poprosić tutaj, żebyś później przyszedł, żebyśmy razem tu. Tak? Ok. To niech ktoś poprosi Agnieszkę, tak? Powstańmy będziemy śpiewać i potem będziemy sprawować. ze względu na Ciebie jesteśmy zgromadzeni tutaj i oczyma wiary i w nadziei mówimy że jesteś nie tylko w nas ale też pośród nas i nie widzimy Ciebie ale możemy Mieć tą świadomość, głęboką świadomość, że jesteś blisko, że jesteś w nas, że jesteś pośród nas. Obyśmy mogli widzieć Ciebie lepiej, doświadczać, przeżywać, aby nasza wiara była mocno zakorzeniona w doświadczeniu, w przeżyciu. Dziękujemy, że możemy być w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo, gdzie są bracia, siostry, którzy mają w sobie życie. I po raz kolejny kierujemy nasz wzrok na krzyż, gdzie Ty, Panie Jezu, umierałeś, oddałeś swoje życie, cierpiałeś, nie mając winy, ale stając się Grzechem za nas, i wziąłeś nasze grzechy, poniosłeś na krzyż, i dzięki temu my możemy być wolni, możemy być uwolnieni od grzechu, jeśli odwracamy się, wyznajemy nasze grzechy, pokutujemy. Dziękujemy za to cudowne dzieło za oczyszczenie, i niech to będzie wspaniałą pieśnią naszego codziennego życia, że jestem wolny, dlatego że Pan Jezus umarł. Jestem święty Jego, Jego świętością. Dziękujemy Panie Jezu za to, co uczyniłeś. Proszę o każdego z nas, byśmy godnie przystępowali do tej pamiątki, rozróżniając ciało i krew Pana Jezusa. Miłując braci, siostry, miłując bliźniego, nie trwając w żadnym grzechu. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to nowe przymierze, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć udział, Panie, w tym, że naprawdę, Panie to, co się zrodziło, Panie, z Ciebie, Panie, z woli Boga należy do Ciebie, Panie i Panie, dzięki Ci, że tak to zaplanowałeś, Panie i każdy, kto bierze ten kielich, Panie, ogłasza, że ogłasza, Panie, że należy do Ciebie, że jest w przymierzu, Panie, z Tobą, w tym nowym przymierzu, przez wiarę, przez to, co Syn Boży uczynił na krzyżu Golgoty. Panie, chcemy to wspominać godnie, wywyższać Cię za to, dziękować Ci, Panie. Panie, bogosław ten kielich, Panie, ten chleb. Błogosław ten czas, Panie. Nasze, Panie, serca olgnęły ku Tobie, w górę, Panie. Dzięki Ci, Panie. Jezu, na Twoją chwałę Amen. Ponieważ jest trochę gości to wspomnę tylko że na początku rozlewamy do tych kieliszków. I jeśli ktoś chce skorzystać zapraszamy na początku a na końcu będziemy podawać z kielicha. Tyle. Powstańmy proszę wszyscy. Yy, czyli Połączymy te, te dwie modlitwy, Tak, można jeszcze, że tak powiem, inne kwestie tutaj dodać. Będziemy modlić się o dzieci, błogosławić je i yy, będziemy modlić się też o brata Romana. I możemy modlić się o wszystkich, którzy potrzebują Bożego dotknięcia w różnoraki sposób, czy, czy fizycznie, czy duchowo, czy psychicznie. the most Panie, też Panie o nas jako dorosłych Cię proszę Panie, abyśmy też i my Panie byli jak dzieci Panie, tak brakuje tego często Panie, daj nam też się uczyć od dzieci, od, od Ciebie Boże i błogosław na takiej drodze, jakimi jesteśmy też rodzicami Panie, czy właśnie wujkami, czy towarzyszami Panie oświecę Panie nas, abyśmy jeszcze lepiej w dworze służyli Tobie wspólnie, Panie. Razem. Amen. Amen. Od czasu do czasu powtarzamy, przypominamy, że nasze nabożeństwo zaczyna się wtedy, kiedy przychodzimy tu, zaczynamy ze sobą być, rozmawiać, i kończy się wtedy, kiedy wychodzimy z tego miejsca. Także ta oficjalna część nie kończy nabożeństwa, ale nasze rozmowy, nasze relacje to jest coś co jest cały czas w naszym rozumieniu częścią nabożeństwa i niech to będzie też błogosławiony czas naszych rozmów. Co my tu jeszcze mamy jak, czy jak, mamy jakieś ogłoszenia powiedzcie. Dziękujemy. Dziękujemy pozdrawiamy. Dziękujemy pozdrawiamy. Basi Krupy dziękujemy. Ewy Stolarczyk, też dziękujemy. Pozdrawiamy. Jest pozdrowienie od braci ze Staszowa. Błogosławionego dnia dla Was. Życzą nam. Pozdrawiamy, dziękujemy. Przyjechaliśmy też z rodziną tutaj na Wacnictwo Jesteśmy na małym Europie. Przywozimy serdeczne pozdrowienia ze społeczności Staszowa. Skąd? Z Warszawy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze? My też przychodzimy do Zdrowia. Z Krzysztofa i Chrystusa. W Koninie. A my okay. jesteśmy z Gniezna, z Kawy Kucharki, wśród Boży w Chrystusie. Okej. Dziękujemy. Także mam nadzieję, że, że Was. O, jeszcze. Serdeczne pozdrowienia od braci i siódme z Kościoła w Chrystianie w Gdańsku. Dziękujemy serdecznie. Także mam nadzieję, że zostaniecie goście napadnięci przez zborowników w celu wypytania, poznania się. Niech tak się dzieje. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze. Czy o czymś zapomniałem? Tak, za tydzień będzie chrzest i będzie agapa. Także przygotujmy się w różnoraki sposób do tego wydarzenia. To tyle. Amen.